W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć na zarzuty sformułowane w podcaście bez kitu jakoby wszystkie inne podcasty brzmiały tak samo. Odkopyta. pyta. No więc... dupa. No więc gówno prawda. To jest. Chciałbym też zdementować pogłoski jakoby wszystkie podcasty były tworzone przez jedną osobę. Jest to oczywista nieprawda. Gdyż ja tworzę tylko jeden podcast Ten tutaj, o, ten właśnie I nic mi nie wiadomo o innych No Więc nie mógłbym tworzyć innych podcastów, skoro tworzę tylko ten tu Chyba, że tak lunatykuję z mikrofonem I udaje głosy, o, mówię głosami No obalając tezy jakoby wszystkie podcasty brzmiały inaczej obalając tezy jakoby wszystkie podcasty były na jedno kopyto oraz odpowiadając na plusowe zapotrzebowanie rozpisując się w nową świetką tradycję plusowania chciałbym zaprezentować mojego własnego blusa Zatem nie będę mówił, który jest dzisiaj dzień Tygodnia i miesiąca Ani nawet nie powiem, który jest dzisiaj rok Bo to jest nieważne Bo plus jest ponadczasowy Poniedziałek jest uniwersalny O, twu, miało nie być dnia tygodnia No trudno Tak jest Poniedziałek jest uniwersalny Ponadczasowy Tak jak blues I droga do pracy No więc zapraszam do wysłuchania Mojego plusa blusa zaimprowizowanego podczas drogi do pracy. Wystarczy tylko dodać, że rzecz działa się w poniedziałek. Po dwóch dniach wolnego. W poniedziałek, kiedy to po dwóch dniach spędzonych w oddaleniu od miejsca pracy udajemy się ponownie na to miejsce. Zmuszeni okolicznościami. Tak jest. Jest poniedziałek. No i cóż. i pozostaje nam tylko plus. Zapraszam. I jest poniedziałek. Na ulicy Korek. Korek potworek. O korek Blues. Jadę powoli, nie zadowoli Mnie dziś ta prędkość ogorek Blues Lecz poniedziałek Życia kawałek W korku spędziłem korek Blues A! Jadę do pracy Moi rodacy Do pracy w korku Udaje się korek potworek w wtorek A w poniedziałek Najgorzej jest Ale jedziemy Naprzód jedziemy Co zastaniemy To nie wie nikt Ślisko na drodze Dziury w podłudze. O, o, o. korek? O korek, plus. nie, nie, nie, nie, nie, o, nie, nie, nie, jadę do pracy Przede mną korek Nie piję piwa A głowa się kiwa Bo w poniedziałek Jest korek blues, Słońce mi świeci W oczy przez szybę A siba brudna A korek bluz ale mi się nie chce, więc na pochybel Wam wszystkim śpiewam ten korek blues. Zima znów wraca, nie czas na Pomożesz zmarznąć o korek blues. U, u, u, u, u na skrzyżowaniu jest znowu korek Dużo samych chodów czeka na niemi I co teraz? O, proszę, udało się Nie! Yeah. I nawet jak przyjedziesz, daleko nie zajedziesz, po pełno aut Czeka na Ciebie Wszędzie są korki korki potwórki i poniedziałek to koniec. Przede mną kibel Jedzie na pace Nie wiem czy pełny Po co mnie to? A ja w swym aucie Jadę do pracy To poniedziałek I Kolek Blues Zielone światło Żółte się zmienia Dodaję gazu Bez oka I rowerzysto Przede mną jedzie Gowe korek blues, plus Korek jest skończył Lecz to początek Bo to poniedziałek O korek plus Jadę do pracy! I nie mam rymu bo w poniedziałek to tylko korek plus. Yeah. na parkingu nie ma już lodu. Nawet lodu kusiwa nie ma na parkingu. Otwieram okno. I wpada zimno, jestem na miejscu okorek plus. Nie ma nikogo. Bo kto by chciał tu być tak wcześnie rano W poniedziałek Zimno jak cholera Nie chcę się wychodzić Idę do pracy O korek Tada! O, idę, papa. Pa. Wysłuchaliście plusa poniedziałkowego. Nic dodać, nic ująć w morteje. Plus jest plus. Jak ktoś plusa nie rozumie, to niech se słucha, Pop. Jak ktoś nie rozumie plusa, to niech słucha Britney Spears. Albo innych takich Lady Gagów To był odcinek specjalny podcastu na wagę Nagrany w studiu mobilnym W drodze O plus to jest pieśń drogi W morderze szkopany. To jest, jak No i tyle, nie? Wystarczy Odcinek specjalny ma to do siebie, że jest specjalnym odcinkiem Takim nieregularnym może się pojawić w dowolnej chwili. A może się też nie pojawić w tej chwili dowolnej. Ale ten się pojawił i dlatego jest specjalny. Nie wszystkie podcasty mają specjalne odcinki. Bo nie wszystkie są na tyle specjalne. I coś tu jeszcze więcej dodać. Słuchajcie. Słuchajcie plusa. I twórzcie własne plusy. Plus jest odpowiedzią na niewygodę życia codziennego. Plus jest odpowiedzią na to wszystko, co nas uwiera i co nam nie pasuje. Tak jest. Zwykły człowiek, jak go coś uwiera, to się drapie. Ale my tworzymy plusa. was, to zamiast się drapać to nagrajcie plusa bo drapać po dupie to się byle małpa potrafi ale człowiek tym, człowiek, człowiek tym różni się od małpy, że jak go coś uwiera to potrafi śpiewać plusa na ten temat zamiast się drapać to jest człowiek tym różni się od małpy że jak go coś swędzi, to się umyje. A jak nie ma wody albo mydła, to śpiewa blusa, że go swędzi. I że nie ma mydła albo wody. Tak jest. Do usłyszenia się z Państwem Do następnego odcinka.